Przeczytamy sobie słowo z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału 25 wiersz i 26 Ewangelia Mateusza 11 rozdział 25 wiersz W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł Wysławiam Cię Ojcze, Pani nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Jeszcze z listu do Filipian. Trzeci rozdział. Trzynasty wiersz. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną,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 Ono nas kieruje zawsze na to, abyśmy właśnie mieli radość i pokój. I to Pan Jezus sam sobie, właściwie sam tej radości na tej ziemi nie miał, bo nie widzimy takich miejsc, które by potwierdzały, że radował się, czy był po prostu rozradowany. Jest bardzo mało miejsc w Nowym Testamencie, które właśnie na ten temat mówią i to miejsce, które żeśmy przeczytali, ono jest jednym z nich, chociaż tutaj w Ewangelii Mateusza nie ma tutaj tego słowa, które jest w Ewangelii Łukasza 10, 21. Ewangelia Łukasza 10.21 jest napisane, w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi, objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Także możemy widzieć tutaj, że Pan Jezus cieszył się z tego, że On przyszedł na tą ziemię i może stać się radością dla tych którzy są w wielkim zasmuceniu, mają wielkie problemy i ciągle też i gonią do przodu, nie widząc celu i nie widząc rozwiązania w swoich trudnych sytuacji. Ale właśnie Pan Jezus, który znał każdą minutę swojego życia i znał, co będzie do przodu, wszystko wiedział doskonale. Wiedział i chciał zostawić nam radość Która będzie też i Jego udziałem Bo aniołowie w niebie radują się z tego Że nawraca się jeden grzesznik To jakże, jeżeli aniołowie się radują To czy Bóg z tego się nie cieszy? Może nie okazuje tego w widoczny sposób Ale czyni to Jego serce jest raz radowane, Kiedy my chodzimy z Nim Kiedy my modlimy się do Niego Kiedy my codziennie, możemy powiedzieć, rozpoczynamy dzień w pokoju, w sercu i myślimy, że to właśnie jest dzień naszego Pana, który nam dał. I chociaż mało jest tych miejsc, które Pan Jezus daje, okazuje miłość, znaczy radość na, tym, na tej ziemi, to jednak kiedy On myślał o Bogu Ojcu, który na tą ziemię Go przy, przysłał, aby uratować grzeszników i dać nam pokój, to właśnie to Go rozradowało. W innych miejscach, w Ewangelii Jana na przykład, 17 czy 16 rozdział opowiada nam o tym, że aby radość Wasza była zupełna, aby, abyście mieli radość we mnie, 17 rozdział nam mówi o tym. Także... Jest to i powinno być naszym udziałem, abyśmy właśnie się radowali. Świat się raduje ze swojej radości, która właściwie tylko jest taką, która w danej chwili ktoś się raduje, ale kiedy z perspektywą jest to na przyszłość, to ten człowiek po prostu jest pełen smutku i nigdy nie może się, można powiedzieć, rozradować w taki sposób, tak jak właśnie my się radujemy. Dlatego, że my mamy ten pokój, który przewyższa wszelki rozum i nikt nie może nam może powiedzieć, zabrać tego pokoju, który mamy z Bogiem. I nikt nam przecież tego pokoju nie włożył w serce nasze, ale to zrobił sam Pan Jezus Chrystus, który stał się dla nas pokojem, który dla nas się stał powiedzieć, naszym zbawieniem. Dlatego, że mamy przebaczone wszystkie grzechy i On właśnie stał się dla nas radością. I tu jest napisane, w tym czasie, w tym czasie odezwał się Jezus i rzekł. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mówiąc te słowa, Pan Jezus, On sam był Panem nieba i ziemi. A mimo to, jednak zobaczmy, zwraca się w taki prosty sposób do Ojca, ale czy i my w taki sposób się nie modlimy? czyli my tak samo jak Pan Jezus nie modlimy się do Boga i nie radujemy się z tego ale jakże mało jest właśnie tej radości w naszym życiu yy, codzienne dni przytłaczają nas ale kiedy yy, po danej sytuacji na przykład przeżytej dwa tygodnie choroby kiedy może nastąpi jakaś może być iskierka nadziei, że już jest lepiej to wtedy po prostu radujemy się I tak samo, kiedy byśmy mieli codziennie taką naszą myśl zwróconą na to, że to wszystko tu na tej ziemi przeminie, że te nasze dni, które żyjemy tutaj 40, 50, 60 lat, przyjdzie taka chwila, staniemy przed Panem, ujrzymy Jego twarz i czyż nie powinno się radować nasze serce z tego powodu właśnie, że yy, to wszystko przeminie. Te wszystkie rzeczy, które tutaj pracujemy na tej ziemi, One zostaną, może wiedzieć, zakończone. <śmiech> I tylko te, które żeśmy wykonali razem z naszym Panem, dla Niego i ze względu na Niego odbierzemy zapłatę i tam w niebie będziemy obdarzeni czy ukoronowani tym, co Pan Jezus nam da i znowu będziemy mieć radość. Ale samo przebywanie z Bogiem już daje nam radość. Tu jest napisane, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Tak się zastanówmy nad tym, dlaczego dzisiaj ludzie nie chcą przyjąć tej prostej nowiny. Wczoraj miałem okazję mówić z takim człowiekiem, który jest nauczycielem, był nauczycielem i ja mówię do niego... On mówi do mnie, to, jest, to było zbyt proste. Ale właśnie to jest takie właśnie proste. I to jest takie, można powiedzieć, proste, żeby, że człowiek nie chce tego przyjąć, bo uważa, to jest, że to jest zbyt proste. W ogóle Ewangelia, którą Bóg nam pozostawi na tej ziemi, jest właśnie taka prosta. I ta mądrość tego świata, i ta roztropność i roz, rozumność po prostu powoduje, że dla nich łaska jest zakryta że nie umieją się nad tym zastanowić że Bóg dał swojego własnego syna na tą ziemię aby właśnie uratować tych maluczki ale też tych, którzy, którzy po prostu się smucą i płaczą nad swoim własnym stanem bo Bóg nie ratuje tych, którzy płaczą nad innymi ale ratuje, ratuje tych, którzy płaczą nad sobą i to jest przede wszystkim nasz stan, jeśli po prostu tego nie umiemy sobie sobie zauważyć że jesteśmy zgubionymi ludźmi i kiedy nie umiemy zauważyć, że Bóg posyła specjalnie do nas swojego własnego syna to czy kiedykolwiek rozradujemy się z tego powodu? Proste pytanie. Czy ktoś z nas Bogu dziękował za to i cieszył się, że za Niego Bóg dał swojego własnego Syna? Jest to smutny stan, ale to powinno nas cieszyć. To powinno nas radować. Apostoł Paweł Właśnie w liście do Filipian wielokrotnie mówił o radości. A bo w liście do Galacjan, kiedy wypowiada yy, te znamienne słowa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 listu do Galacen, 6, rozdział, 14 wiersz. Co zaś do mnie nie, nie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla, dla świata. Też im pokazał właśnie to, że On, on nie pragnie niczego innego, jak właśnie mówić o Zbawicielu, ale przede wszystkim mówić o krzyżu, przez który się stało zbawienie i mówić o Panu Jezusie, z którym został On ukrzyżowany. I to apostoł Paweł pisząc tak poważne słowa, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, w sercu miał pokój i radość. Nie jesteśmy w stanie tej radości ani pokoju nikomu dać, ale ją dać może Jezus Chrystus a na nas ją może być może być ona widoczna i musimy do tego dołożyć starań żeby właśnie tak było, aby ludzie w nas widzieli, że my się radujemy chociaż cały świat się smuci dzisiaj wiele mówi się o pokoju i o prawdzie i o bezpieczeństwie i z, możemy, gdybyśmy odłożyli media, to wielokrotnie jest mowa o tym, ciągle po prostu mowa pokój i bezpieczeństwo Ale gdybyśmy zaszli do jakiegoś domu, to po prostu jest jeden wielki bałagan, tak możemy powiedzieć prosto. Smutek i płacz. Rozwody i życie po prostu bezmałżeńskie na porządku dziennym. To smuci się, każdy walczy o swoje. Ale czy to daje pokój i radość? I ktoś może z ludzi by starał się to naprawić? Może by jakiś był, może wiedzieć ktoś, kto mówi: Ja sobie z tym dam radę, ale kochani, kto, kto może sobie z tym dać radę, jeśli nie my sami ze sobą? Jeśli swoich własnych domów nie jesteśmy w stanie uporządkować, to tym bardziej nie jesteśmy w stanie uporządkować czyichś. Jeżeli Pan Jezus, który był na ziemi, wchodził do domu i nie był w stanie uporządkować ludzkich serc, dlatego że były twarde i uparte, to my też nie zabierajmy się za to, tylko zacznijmy od siebie samych. Jeśli nie umiemy swoim domem zarządzać, to byłoby dobrze, gdybyśmy chociaż umieli swoim własnym sercem. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tutaj ten Pan Jezus nazywa prostaczką, to nie znaczy, że ktoś jest prostakiem, tak jak się dzisiaj mówi w społeczeństwie. Nie. Panu Jezusowi chodziło tutaj o tych prostych ludzi, którzy przyjdą tą prostą Ewangelię tak jak dzieci. Że do dziecka się mówi uwierz to, przyjmij to, zrób to, a ono to wykonuje. Albo ma zaufanie do rodziców ze względu na to, że dostaje mleko, spanie i to dziecko cieszy się. Każde dziecko ma w swoim wieku pewne przeżycia i kiedy właśnie takie małe dziecko, które ma rok czy dwa, które nie dostawało, może powiedzieć, odpowiedniego pokarmu, to później, kiedy je ma, to ono się kładzie i może powiedzieć, jest uradowane. To jest właśnie błogosławieństwem dla Niego. Jedzenie i spanie. I takie małe dziecko nic więcej nie potrzebuje. I jest w stanie nawet przytulić się do tych, którzy im to dali ze względu na to, że czuje się bezpieczne. I to jest właśnie taka prostota. Człowiek, który jest prosty, przyjmuje to, co Bóg daje i nie myśli zaraz I nie wyciąga, może powiedzieć, zanadrza jakichś rzeczy, które nie są, są niestworzone. Tylko skoro tak Bóg powiedział, że dałem za Ciebie Twojego Syna, to człowiek mówi a czy to jest prawdą? Ale jak pójdzie do biblioteki, wyciąga, rozumiesz, książka za książką, czyta, rozumiesz, harlekiny i wszystkie inne I mówi, to jest prawda. Ale rozumiesz, Biblia, która ma, może wiedzieć, 66 ksiąg. I od początku do końca w żaden sposób po prostu się nie sprzecza jedna księga z drugą. Mówi się, że to jest nieprawda. I że to nie jest potwierdzone przez Boga. Także zastanówmy się, jak myślimy. Myślę, że każdy z nas ceni swoją Biblię. Ale zapytam szczególnie młodych. Czy czytałeś dzisiaj Słowo Boże? A czy ta, czytałeś wczoraj Słowo Boże? A zapytam, a może w tym ty, czy Ty w tym tygodniu czytałeś Słowo Boże? Zastanówmy się. Czy po prostu czy to, jest, czy to jest po prostu dla nas bardzo ważne? Ponieraz jest tak, że my w ciągu godziny czasu jesteśmy w stanie przeczytać całą książkę, która ma 300 stron, jak w żartowliwie mówię, ale Biblia, która ma 1000 stron, to nam nawet nie chcemy jej przeczytać przez cały rok. Dlaczego? Bo tak nas bardzo ciągnie do tego wszystkiego tam. I o tych prostaczków Pan Jezus tutaj chce mówić. Objawiłem je prostaczką. To znaczy mamy to wziąć to słowo do ręki i w prostocie serca czytać tak jakby to sam Pan Jezus do nas mówił. Sam potwierdzam, że kiedy pierwszy raz czytałem Nowy Testament razem z Duchem Świętym to wtedy to jakby można powiedzieć samo Wchodziło do serca. Bo czasami można czytać i czytać i nic z tego się nie dowiedzieć. Bóg otwiera serce. I przyjmijmy je po prostu jako to słowo od Boga i objawiłeś je prostaczką. Może ktoś się z ciebie będzie dzisiaj śmiał. Może będzie wytykał palcami. Ale kochani, jakaż nagroda za to. Jakiż my mamy po prostu dział w niebie. I radość, która, po prostu, która nigdy nie minie. Czyż nie jest to po prostu naszą perspektywą i naszym dążeniem? Przechodząc do listu do Filipian. Apostol Paweł w tym liście wiele myśli i wiele wierszy zawarł i przedstawił je, że on się z tego raduje. Radował się z tego, że filipianie uwierzyli. Radował się z tego, że był w więzieniu i że mógł Temu, który razem z nim go pilnował, to znaczy żołnierzowi opowiadać Ewangelię. Radował się z tego, że mógł pisać jedno i to samo do Filipian. To nam mówi o tym trzeci wiersz, trzeci rozdział, pierwszy wiersz. I tak wiele miejsc, które tu są napisane, radowały go. Ale wybra wybrałem akurat taki wiersz z z tego listu który jakby jest takim który chociaż nie ma tego słowa radość tutaj zapisanego ale mimo to on myślał o tej radości bracia ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem czytam teraz trzeci rozdział, trzynasty wiersz że pochwyciłem, ale jednoczynie zapominając o tym co za mną a zdążając do tego co przede mną Zmierzam do celu, do nagrody w górze. Tak. Apostoł Paweł był wtedy w więzieniu w Rzymie. I to jest list, który powinien też i nas bardzo mocno zachęcać, kiedy jesteśmy w trudnościach żeśmy powinni go czytać i widzieć, że można być związany, można mieć łańcuchy na nogach, a mimo to być wolnym. Tak jak Jakub, który przyszedł do Faraona i to Faraon powinien mu błogosławić, a Jakub podnosi ręce i błogosławi Faraona. Trudna sytuacja do wyobrażenia. I to nawet mamy w liście do Hebrajczyków napisane o tym, że to większy przyjmuje błogosławieństwo od tego, który jest. Dobrze mówię? Większy od mniejszego. No, od mniejszego. No, przepraszam. Także widzimy, Jakub w tym momencie, wchodząc na dwór faraona, powinien być mniejszym. Ale jednak on błogosławi faraona i on podnosi ręce i on mówi właśnie do niego i faraon musiał to przyjąć ten wielki władca może powiedzieć wielki władca tego ówczesnego świata i apostoł Paweł, który tutaj jest w tym miejscu on jest właśnie mężem który może ma związane nogi ale patrząc na jego życie on był wolnym człowiekiem Bo kochani, duszy się nie zwiąże. On tutaj w tym miejscu mówi, w tym liście, on się bał Boga, który zabija duszę i ciało i ma moc je wrzucić do piekła, ale nie bał się ludzi, którzy tylko zabijają ciało i nic więcej potem zrobić nie mogą. W innym miejscu mówi... On biada, mim, biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił. Ale ten wiersz tutaj mówi też o takim rzeczy, że On tą drogę przeszedł, idzie, idzie do przodu i to wszystko, co zrobił dobrego dla Pana, o tym zapomniał. Wielu jest wierzących chrześcijan, którzy ciągle zastanawiają się nad tym, co zrobili w swoim życiu. I to im przeszkadza iść do przodu i zrobić jeszcze większe rzeczy. Dlatego, że nie możemy zastanawiać się ciągle nad tym, że wczoraj żeśmy komuś opowiadali Ewangelię. Bo może ktoś dzisiaj stoi przed nami i nie jesteśmy w stanie mu opowiedzieć dlatego, że nasze serce jest zamknięte bo zastanawiamy się ciągle jak to fajnie było wczoraj apostoł właśnie taki nie był on zapominał o tym co zrobił wczoraj i zdążał do tego co będzie jutro i w tym trwał I szedł. Zmierzam do celu. Apostoł Piotr pisze w swoim liście w pierwszym rozdziale dziewiątym wierszu w pierwszym, w pierwszym rozdziale pierwszy, pierwszego listu dziewiąty wiersz jest napisane osiągając cel wiary zbawienie dusz. Dalej jest napisane, zbawienia tego poszukiwali i wywidali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. I tak dalej. Widzimy, że apostołowie widzieli cel, widzieli nagrodę, ale to przecież to nie jest tylko ich udziałem. Nie tylko apostołowie mogli się z tego cieszyć i ci co pisali yy, Nowy Testament czy Stary to tak samo jest i naszym udziałem i to może być udziałem każdego jednego człowieka na tej ziemi dlatego że Pan Jezus przyszedł właśnie ratować tych którzy są prostego serca i dla nich jest ważne aby mieć radość i pokój Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zadam pytanie, czy tylko apostoł Paweł został powołany przez Boga, aby otrzymać nagrodę? Czy tylko on dostanie jakąś nagrodę, dlatego że tyle zrobił? Nie. Bóg ma dla każdego jednego z nas swoją nagrodę i nie możemy patrzeć, że pa, apostoł Paweł zrobił tyle czy dużo, czy mało Bóg mu za to zapłaci my musimy patrzeć na naszego Zbawiciela, który on powiedział tego, który do mnie przychodzi nie odrzucę precz i apostoł Paweł jest tutaj przykładem takiego człowieka który nie patrzył na apostoła Jana Nie patrzył na apostoła Piotra. Nie patrzył na nikogo. Tylko patrzył na Jezusa. I to powodowało to, że pracował dla Niego. I to właśnie w tym wierszu jest napisane. Że On patrząc na, na Zbawiciela, mógł dla nich pracować. I czy był On w Jerozolimie? Czy był w Cezarei? Czy był na morzu, kiedy się statek topił? Czy był w Rzymie? i razem z jednym żołnierzem, tam przebywał przez dwa lata, ciągle patrzył na Jezusa i on po prostu zmierzał do celu. I to powodowało, że mógł być tym narzędziem naszego Zbawiciela, który wykonał swoją pracę i tak jak w liście do Tymoteusza napisał biegu mego dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz jest odłożony dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da mi Pan, ale nie tylko mnie, ale wszystkim tym, którzy umiłowali przyjście Jego. Także znowu tutaj pokazuję, że nie tylko dla Niego jest ten wieniec odłożony, ale dla wszystkich, którzy miłują przyjście Pana. A ja myślę, że jak tu siedzimy, że wszyscy pragniemy, aby Pan Jezus przyszedł i zabrał nas do siebie. Nasz cel jest niebo. Naszym celem nie jest ziemia. Ktoś może być zapytany przez ludzi z tego świata, a skąd ty masz taką pewność, że pójdziesz do nieba, że twoim celem jest niebo. Co my wtedy odpowiadamy? Najlepszą odpowiedzią, kochani, jest to, bo Słowo Boże tak mówi. tak Bóg powiedział że właśnie tylko w Chrystusie jest ta droga prawda i życie jeżeli ktoś z nas się nazywa chrześcijaninem to tym samym musi być podobny do Chrystusa chodzić tak jak On modlić się tak jak On żyć tak jak On myśleć tak jak On dlatego, że nosimy Jego imię. Chrześcijanie. To jest bardzo zacne imię. I apostoł Paweł tutaj mówi, ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy, wszyscy tak myślimy." W tym liście widzimy taką taką właśnie rzecz, że On pokazał Filipianom niebo, a teraz schodzi na ziemię i mówi ilu nas wtedy jest doskonałe wszyscy tak myślmy. A jeśli coś inaczej myślimy, to i Bóg nam to objawi. Tak. Pozostawia ich znowu z perspektywą spotkania się z Chrystusem w niebie i co jest takiego może w Twoim życiu co jest niewytłumaczone dla Ciebie albo nierozwiązane to i Bóg Ci to wyjaśni ale jedną rzecz musisz mieć w sercu pewność zbawienia bo jeżeli nie będziesz tego miał to możesz zadać tysiąc pytań Bogu i na żadne nie dostaniesz, nie, nie dostaniesz, nie dostaniesz odpowiedzi dlatego, że tam nie, w ogóle nie wejdzie i mógłbyś zadawać pytania Bogu ale nie będziesz w stanie bo się po prostu przed ten Jego tron nie dostanie pierwszą rzeczą jaką musimy mieć wiedzieć że Jezus Chrystus za moje grzechy zmarł za moje grzechy zapłacił i że kiedy zejdę z tej ziemi, jestem na wieki zbawiony. Tak i amen. I nie dlatego, że ktoś mi to odpowiedział, ale dlatego, że w tym słowie tak jest napisane. I każdy z was musi to sam osobiście odebrać od Pana Jezusa Chrystusa, który daje bez wypominania i który daje z ochoty i który daje z radością. A wtedy będzie radowało się całe niebo, tak żeśmy to na początku powiedzieli. W Ewangelii Marka, drugi rozdział, siedemnasty werset. Mamy takie słowa. A Jezus...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 Pan Jezus nie przyszedł wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. Dlaczego tak? Dlaczego tak odwrotnie niż nas uczy religia? Religia uczy nas, że Jezus przyszedł hmm. dla świętych, którzy potrzebują jedynie takiego towarzystwa religijnego, wielkiego uczonego, który ich uszlachetni. A grzesznicy to niech się gdzieś tam chowają dopóki się nie uświęcą, to nie mają wstępu do ludzi religijnych i mają się trzymać z dala. I właśnie Pan Jezus takim ludziom odpowiedział, bo to właśnie padło z, jako forma zarzutu ze strony ludzi religijnych, którzy mieli takie fałszywe wyobrażenie, że oni są sprawiedliwi, święci, zadowalają Boga i teraz... Ponieważ są tacy wspaniali, to Bóg jest im zobowiązany coś dać. A ci paskudni grzesznicy, z którymi Pan Jezus Chrystus się zadawał, to jakim prawem Pan Jezus się zadaje z takimi ludźmi? Więc sobie wyobrazili o Panu Jezusie, że Pan Jezus na pewno nie jest posłany od Boga, skoro zadaje się z grzesznikami, skoro zadaje się z ludźmi podłymi. Ale właśnie to jest ten dokładnie Boży punkt widzenia, jaki Pan Jezus reprezentował. Że Bóg doskonale wie, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by czynił dobrze. Ani jeden człowiek nie jest taki, który by spełniał Boże wymagania. A co za tym idzie? Jeśli miałoby to być tak, jak sobie ludzie religijni wyobrażają, to cały świat byłby potępiony. Bo nawet ci, którzy uważają się za takich wspaniałych, to Słowo Boże daje świadectwo, że ich dobre uczynki są jak splugowiona szmata, brudna szmata. Każdy, kto wykonuje prace domowe i parę rzeczy zetrze szmatą, Widzi, jak taka szmata jest brudna i nie da się jej użyć do dobrych rzeczy, dopóki się jej zwyczajnie nie oczyści. Do tego Słowo Boże przyrównuje nasze dobre uczynki, które my z naturalnych skłonności jesteśmy w stanie wykonać. Więc nie ma sprawiedliwego przed Bogiem ani jednego. Kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy jeszcze zerknęli, to jest Tymoteusza 1 Tymoteusza 1,15.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 Apostoł nazywa się pierwszym z grzeszników nie przypadkiem. Był właśnie kiedyś takim religijnym człowiekiem jak faryzeusz i w tej pewności tego, że Bóg przyszedł, by jedynie tylko dla świętych religijnych ludzi, tępił chrześcijan, którzy uważali, że Jezus Chrystus przyszedł do grzeszników, aby grzeszników ratować i dlatego apostoł Paweł będąc jeszcze faryzeuszem mordował chrześcijan wywlekał z domów i zmuszał do bluźnierstwa bo on sam zresztą tak o sobie napisał i wiemy to z dziejów apostolskich, że on takie rzeczy robił i w pewnym momencie gdy jechał z upoważnieniami od swoich mocodawców do innego miasta w drodze do tego miasta objawił mu się Pan Jezus Chrystus i w tym zacieczewieniu apostoł Paweł wtedy jeszcze Saul mógłby oczywiście powiedzieć, że on nie chce tego słuchać ale poddał się pokutował odrzucił swoje, swoją całą sprawiedliwość religijną swoje grzechy, morderstwa swoje złości i uwierzył Panu Jezusowi że tylko Jezus może go zbawić I dlatego tak tu mówi, Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Każdy z nas jest grzesznikiem. I Pan Jezus przyszedł na świat, aby zbawić każdego z grzeszników. To znaczy również Ciebie i również mnie. Bez Pana Jezusa byśmy byli tam, gdzie zasłużyliśmy, czyli w jeziorze, ognia i siarki, w piekle i kolejne miejsce, które pokazuje jak bardzo jest to proste to pokaże nam II Królewska 5.1 tam mamy analogię dlatego, że grzech bardzo często jest porównywany w Słowie Bożym do trądu trąd to była taka choroba która polegała na tym że za życia gnije ciało człowieka prawdopodobnie jest to związane różnymi Czynnikami, czy to grzybami, czy to bakteriami, czy to wirusami. Są różne tego powody. Natomiast objaw jest taki, że za życia człowiek gnije. I był tam opisany przypadek bardzo ważnego żołnierza syryjskiego o imieniu Naaman. On, podbijając różne narody wokół siebie, Między innymi z Izraela porwał dziewczynkę i tą dziewczynkę uczynił niewolnicą w swoim domu. I ta niewolnica, czyli takie w zasadzie dzisiaj taki status mają różnego rodzaju urządzenia, które mamy w domu, bo one nam zastąpiły po prostu wykonywanie prac codziennych, wtedy wykonywali w możniejszych domach te prace niewolnicy. I ta dziewczynka, widząc jaki kłopot ma jej właściciel, powiedziała, że jest prorok w Izraelu i ten prorok może go uzdrowić. I ten Naman wybrał się do Izraela, do tego proroka i w piątym rozdziale II Księgi Królewskiej widzimy to spotkanie. Druga Królewska, piąty rozdział. Zachęcam do przeczytania całości w domu, natomiast ja przeczytam od dziewiątego wiersza. 9. werset. Przybył wtedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz to jest właśnie ten prorok, do którego on przybył. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Od razu widać, że każdy kto wie czym jest trąd musi tutaj zaprotestować, że to jest istne wariactwo tego typu receptę zaproponować. Bo na pewno ludzie takiego statutu jak Naaman na pewno dbali o higienę, obmywali się czystą wodą yy, dobrej jakości nie tylko 7 razy dziennie, ale może i więcej, aby zabezpieczać się przed rozwojem zakażenia. A Elizeusz każe mu się wykąpać siedem razy, zanurzyć w Jordanie i mówi, że jego ciało wróci do zdrowia i będzie czyste. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czyli człowiek religijny oczekuje, że tutaj będą różnego rodzaju rytuały religijne nad nim wykonywane. Że może w naszych polskich warunkach po szkle będzie musiał iść tysiąc kilometrów do jakiegoś świętego miejsca, gdzie w świętym gaju jakiś y, święty mąż wyciągnie nad nim ręce, odprawi może jakiś taniec kultowy i spowoduje, że będzie zbawiony. Ale Słowo Boże mówi że to się tak nie odbywa. To jest tak zwykła czynność, jak umycie się siedem razy w Jordanie, czy w dzisiejszym czasie wzięcie prysznica. My wiele rzeczy mówimy swoimi słowami. I Bóg postanowił, że wystarczy, że się zwrócisz do Boga prostymi słowami i powiesz, Ty jesteś Boże Święty. Ja zaprzedałem się grzechowi i całkowicie zgrzeszyłem w Twoich oczach, nie zasługuję, żeby być takim świętym Bogiem jak Ty zbaw mnie, uratuj mnie bo idę do piekła, bez Ciebie nie dam rady, taka prosta rzecz, bardzo prosta rzecz, uznać się że jest się grzesznikiem i uznać że Bóg jest sprawiedliwy i święty i to wystarczy, żeby być zbawionym raz na zawsze bez żadnych ograniczeń I tutaj widzimy, że ten Naman dalej pomstuje. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Typowa postawa religijnego człowieka, gdy usłyszy Ewangelię. Co ten głupek mówi? że co, mam uwierzyć w Pana Jezusa i będę zbawiony? Zwariował? To jest niezgodne z moją religią, z tym, co mnie uczyli całe życie. Lecz słudzy Jego przystąpili do Niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał Ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Czy gdyby kazał Ci iść do jakiegoś dalekiego miejsca na kolanach tak jak już dałem wcześniej przykład czy gdyby kazał Ci własnymi rękami nakarmić 10 tysięcy głodujących w Afryce i miałbyś za to zbawienie, nie zrobiłbyś tego? Przecież to są rzeczy które za Boże zbawienie, za pewność życia wiecznego to są nic w porównaniu z chwałą nieba i oni powiedzieli, tym bardziej więc powinieneś to uczynić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 To samo dzieje się z człowiekiem, który przyjdzie do Pana Jezusa. Jezu, ratuj. Wystarczy. W Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, mamy opisaną sytuację, gdy człowiek całkowicie nie znający żadnych religijnych rytuałów, będący siepaczem w więzieniu, bijący więźniów, będący oprawcą więziennym, bo taką funkcję mieli wtedy strażnicy więzienni i ten człowiek zdemoralizowany Będący częścią systemu opresji Cesarstwa Rzymskiego pyta apostołów, co mam czynić, abym był zbawiony. A oni mówią, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nawet nie dali mu żadnego wykładu religijnego. Nic nic nie było potrzebne więcej. I to samo jest w twoim i moim przypadku. Tylko Jezus jest w stanie Uratować nas na zawsze A jest to bardzo poważna sprawa Dlatego już wspomniany dzisiaj fragment z Mateusza 10, 28 Jeszcze raz przytoczę Mateusza 10, rozdział 28, werset Pan Jezus tutaj mówi I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. To jest bardzo poważna rzecz. Nie możesz lekceważyć zbawienia. Zbawienie jest kwestią życia wiecznego lub wiecznego potępienia w jeziorze ognia i siarki. Duszy się zabić nie da. Ciało, gdy umiera, to dusza żyje dalej. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. I nie wyślizgasz się. Jeżeli niepojednany staniesz na Bożym, z Bogiem na spotkanie, to po prostu jeśli wszystkie Twoje grzechy nie są przebaczone, pójdziesz do Jeziora Ognistego na zawsze. Dlatego ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa, którą On złożył na krzyżu Golgoty, jest doskonałym zadośćuczynieniem za Twoje wszystkie grzechy. A skorzystanie z tego jest bardzo proste. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. <Szysk> 176 176 stan jedynie też jego szerkich plan. Moi jest panował Jezus Satan. Bo idę do niego dziś. Jego wszyscy nasz dzisiaj świat. Czy nie ciebie miłością łaską ota Да, ой же свяня